Drodzy bracia, cieszę się w Panu Jezusa, się, że dzisiaj wieczorem mogłem być tutaj, aby Wam przekazać kilka myśli. Jesteśmy Panu wdzięczni za Jego wierność, że zachował pracę w Kolumbii. Chciałbym wymienić trzy aspekty tej pracy. Po pierwsze praca pomiędzy wierzącymi w, między, w zgromadzeniach, po drugie literatura, również księgarnia i po trzecie praca przez dzieci w szkołach. Pan był bardzo łaskawy i te zgromadzenia zachował do tej pory na tej drodze. Oczywiście są różne trudności, ale odczuwamy pomoc Pana w tych wszystkich okolicznościach. Głównym problemem jest to i prosimy, byście to mieli na uwadze, żeby się wierzący mieli więcej czasu, by się zajmować tymi duchowymi sprawami. To jest tak niestety, że ta praca zajmuje nam bardzo dużo czasu. Wierzący muszą poświęcać dużo czasu, żeby w ogóle mieć tą pracę. I niestety wiele czasu jest jakby zarezerwowane na tą pracę i wieczorami czy po pracy niestety jest mało czasu, by się zająć całym Bożym i dlatego wiele z tej pracy jest złożone na barki tych braci, którzy są w pełnym wymiarze czasu pracy dla Pana i to jest ważne, że nasze oczy były skierowane na Pana która wszystkim daje i e, który wszystkim pomaga nam I jesteśmy wdzięczni, że jednak wierzący mogą ciągle chodzić na zgromadzenia, brać w nich udział w zgromadzeniach. Mamy też konferencje, które są regularnie. Teraz mamy dwie konferencje w roku. Pan dał nam też pracę z młodzieżą i dwa razy w roku mamy również regularnie e, takie w dwóch miejscach spotkania młodzieży dwa razy w roku. I czujemy się bardzo przymuszeni do tego, by wkładać to młodym i na serce, aby oni szli za Panem i by wydawali owoc dla Pana, by to naciskać na ich serca w tym zakresie. Pan otworzył nowe drzwi teraz też w pracy z dziećmi. Teraz przeprowadzamy coś takiego jak weekendowe ferie dla dzieci I szczególnie zaczyna to się to zaczęło się do tego miasta Kali, w którym ja, z którego ja pochodzę. I w czasie takich właśnie ferii też, które są, to dzieci też są zapraszane na taki tygodniowy, tygodniową szkołę w klasie biblijnej. I to, co widzimy, jest dobre przyjęcie przez dzieci, ale i również ich rodziców. I jest jeszcze inna aktywność Taka, gdzie Te dzieci mogą raz w sobotę Co sobotę chodzi do Pewnej siostry, do domu, która mieszka W oddaleniu i dzieci chętnie też Tam chodzą I też pracowaliśmy Dalej ze szkołami, które były przez nas prowadzone I wiecie, może że są trzy szkoły w Kolumbii, które my są pod naszą opieką i w czasie ostatnich pięciu lat przeżywaliśmy w ostatnich pięciu latach takie trochę ciśnienie ze strony rządu. co się tyczy takiego ograniczania naszej swobody, by chrześcijańskie rzeczy uczyć w szkole. Prawie praktycznie doszło aż do, że nam zabronili tego. To se týče się tyczy tego, tego tego tego ruchu gender gender gender, gender że w samej Ameryce Południowej coraz bardziej i bardziej ten ruch jest propagowany do tego doszło, że religie mówią, że nie możesz nic mówić na to, jeśli jakiś chłopiec powie, że chce się stać dziewczyną, albo odwrotnie nie wolno tego skrytykować do tego to doszło, że po prostu to jest wolna wola i koniec musisz dać dziecku swoją wolność musisz po prostu to zaakceptować czy chłopiec chcę mieć długie włosy, dziewczyna odwrotnie i tak dalej, jak się ubierać nie wolno, to jest temat drażliwy, nie wolno tego dotykać inną rzeczą jest, rzeczą jest to jest dobrze że nasz rząd interesuje się te, w tej chwili um, nauką i rozwojem ale z drugiej strony widzimy że de to dobre nauczanie niestety ale zanika i idzie to wszystko przeciętność i w takie eee placione i vallosja qualità i ludzie adekwatne obrazowanie Oni sadego mówi o tym drugim szkołach znaczy szkoły mają szkoły mają jeszcze tą dobry taki imidz że dobrze uczą i dobre wartości w tych szkołach można się e, nauczyć czy poznać ale jest to coraz trudniej bo rodzice mają coraz mniej czasu takže są cieszą, jak děti chodí dzieci do školy, jsou chodzą do szkoły są tam zajęte mają czas wypełniony ale jak rodzice muszą coś zrobić to wtedy jest natychmiast odmowa Też się zaangażować, to jest odmowa. Nie, niestety, ale właśnie mamy coraz większe ciśnienie ze strony rządu, jeśli chodzi o nasze szkoły. Szczególnie to jest odczuwalne w tych dużych miastach niż na tych mniejszych miasteczkach, czy na peryferiach, gdzie to jeszcze jest w miarę dobrze. widzimy also że wiemy donc que en colombie widzimy że mamy też inne drogi czy musimy iść innymi też trochę drogami szkoły tak ale również rozwiązać inne inne inne, inne obszary również co się tyczy naszej księgarni w błogocie i mamy też w naszej księgarni dwa obszary ewangelizacyjne i ten bardziej takiej nauki duchowej i tam też są różne powstają różne różnice I niestety, ale rozwój technologii y, sprawia, że y, księgarnia jako księgarnia, jako książki niestety, ale idą powoli w odstawkę. I też brat, który to prowadzi, też nam to zasygnalizował już. Rozumiecie, że nasze książki możemy mieć na naszych telefonach, komputerach i tak dalej. Książka w, w formie papierowej niestety idzie w odstawkę u nas. I również jeśli chodzi o tę te, księgarnię, też jest tam kalendarz Dobry Zasiew. Bardzo jesteśmy, z niego się cieszymy. Ta służba też odnosi się do więzień i również do szpitali. I właśnie też w więzieniach widzimy, że więźniowie bardzo czekają na te kalendarze od nas. I ku chwale Pana są Wspaniałe świadectwa wie, Ludzi, którzy uwierzyli e, W więzieniach To był taki ogólne y, dzieło, przedstawienie dzieła pańskiego w Kolumbii i prosimy byście również dziękujemy Wam też za Waszą pomoc materialną za, y, i prosimy byście nas polecali w modlitwach, by to dzieło nadal mm, szło. I teraz brata z Belgii, który od kilku lat już mieszka w Lizbonie, w Lizbonie w Portugalii ze swoją rodziną. Cieszę się, że mogę być wśród was i widzę e, tak wielu braci e, widzieć razem. Nazywam się Erwej Tere i urodziłem się w Belgii? Dwa razy się urodziłem. Moja żona pochodzi ze Szwajcarii, też się tam dwa razy urodziła. 6 lat temu z... postanowiliśmy, by przenieść się do Portugalii i tam mieszkać. Portugalia jest krajem, który ma 11 milionów mieszkańców. W momencie jest tylko jedno miejsce, w którym jest zgromadzenie, gdzie ma miejsce łamanie chleba i z którym jesteśmy tutaj w Niemczech w społeczności i to zgromadzenie jest w Lizbonie, jest nas 11 wierzących razem z dziećmi. A więc mamy co porównując do całej ludności mamy 1 do miliona jeśli chodzi o wierzących. Niemców jest około 80 milionów. Wyobraźcie sobie, że w całych Niemczech jest 85 wierzących razem z dziećmi. W Niemczech macie 85 wierzących, którzy jesteśmy razem w społeczności i łamią chleb. Razem oczywiście z dziećmi. Najbliższym zgromadzeniem dla nas jest Madryt. Portugalia ma bardzo taką mocną kulturę, bardzo silnie rzymskokatolicki kościół. Każdy powie, że wierzy w Boga, ale niestety... Nie spotkaliśmy wielu, którzy Powiedzą, że Pan Jezus Chrystus jest ich Zbawicielem Większość z nich Z którymi rozmawialiśmy Nawet nie wiedzą kto jest, kim, to, kim jest Jezus Chrystus Oni słyszeli to imię Ale nie mają pojęcia O tej osobie Pośród tych jedenastu ludzi, z którym się zgromadzam, trzech z nich jest Portugalczykami. Oni uwierzyli i zrozumieli naukę w Niemczech. Może wy tutaj musicie pracować, by pomagać nam w Portugalii. Bo Portugalczycy są bardziej otwarci, jak są na zewnątrz, poza granicami. Wtedy nie mają tego ciśnienia z wewnątrz. Jesteśmy małą grupą, ale jesteśmy szczęśliwi, że tam możemy być, w tym mieście, bo obietnica Fana je, jest tak samo obowiązująca dla małych społeczności. Ale mamy takie wyzwanie. Czasami mamy do e, czynienia z, z e, pewnymi e, rodzinami albo małymi e, grupami, którzy są nowo zrodzonymi wierzącymi. I, I chcielibyśmy ich uczyć. Ale nas jest tylko czterech braci w tej, w, na tym jest miejscu to niestety inne grupy wierzących są szybsze niż my i nie, nie mamy szansy, by ich więcej uczyć. Czy? Bo w międzyczasie oni idą do innych tych grup. Portugalia ma historię jako tych wielkich e, odkrywców. Ale jak widzimy dzisiaj ludzie w Portugalii w sposób duchowy nie wiedzą dokąd się udają. W jakim kierunku oni się jakby żeglują, oni idą za tradycją. I chcielibyśmy być dla nich jako to światło, które, jako ta latarnia. I chcielibyśmy, by, byśmy byli bardziej widoczni, aby ci prawdziwi, którzy szukają, by nas znaleźli. I byśmy ich mogli przywieźć do Pana. I kalendarze, dobry zasięg bardzo pomagają na w tym. I ludzie bardzo chętnie go biorą w Portugalii. Z pomocą braci z Brazylii, jak i również tutaj z GBV. Jesteśmy też do, tymi, którzy dostarczają Biblię w portugalskim. To jest bardzo dobra wiadomość. Jako podsumowanie, chciałbym powiedzieć: jest wiele pracy do, czynie, do zrobienia. Zaczynając od tej Ewangelii, ewangelizacji takich podstaw, co się tyczy Portugalii, ale nie tylko w Portugalii. Ja jestem pewny, że cała Europa jest takim polem misyjnym. Jeśli mówimy o misjach, to mówimy o tych odległych miejscowościach. Ale wierzę, że Europa też potrzebuje, wiele pracy było wykonane w Europie samej. Tam gdzie jesteśmy i w otaczających krajach. Proszę cię, byś przeczytał wiersz z drugiej królewskiej. Siódmy rozdział. Początek wiersza dziewiątego verset 9 2 3 7 verset 9 et il se dit l'un à l'autre nous ne, ne faisons pas bien ce tour est un jour de bonne nouvelle Et nous, nous tésons, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin iniquité pas rester silencieux i mamy ten przykład, który rozważaliśmy właśnie w Biblii. Ta kobieta samarytańska nie milczała. I również ten, który został utrowiony, też nie milczał. My wszyscy jesteśmy ambasadorami Chrystusa w tym świecie. Bonjour, de la part des frères en Allemagne, chacun de vous et de de ramener Serdeczne i za te wrażenia, które nam przedstawili. Byśmy, pan, byśmy osoba, osoby Pana Jezusa yy, rozdzielali na Boga i na człowieka Dwa miejsca przytoczyć bym chciał Z Marka 13 najpierw Z Marka 32 wiersz nikt nie wie nie ani syn Mateusz 20 23 wiersz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 tutaj nie jest to moja rzecz Marka nie to jest myśmy też nie, nie wiedzieć a tutaj jest nie czynić z taką delikatnością możemy powiedzieć, że Pan jako człowiek poddał się pod ograniczenia których nigdy nie znał jako Bóg i możemy w tych miejscach podziwiać Jego uniżenie Jego zniżenie tak jak Arendt powiedział, nie jest jego miejsce jako Bóg, który miał i nigdy nie czynił się wielkim, ale pozostańmy przy tym. Nikt nie poznaje syna jak tylko ojciec. Jest lepiej nic nie powiedzieć, co by było nieodpowiedniego, nie nie niedostojnego. Znajdujemy się rzeczywiście na świętym podłożu i naszą, zaczęliśmy tak też naszą godzinę dzisiaj rano i bądźmy tego też świadomi i chciałbym też przypomnieć, że Pan Jezus jako człowiek, Był Bogiem początek Ewangelii Łukasza, to święte, które będzie się, które się narodzi z Ciebie, będzie Synem Bożym. Trzymajmy się tego też. I jeszcze raz wiersz 18, jeśli wrócimy do Żydów, oni tą cudowną prawdę, oni ją zaatakowali. Nigdy tego nie zaakceptowali, że Pan Jezus z pełnym prawem On był Bogiem i to nam to jest pewien rodzaju, to przyniesie pewien sąd nad ten lud i dla każdego kto atakuje tą osobę to nie może pozostać bez e, jakiejś represji to jest ciężkim grzechem, by zaatakować osobę Pana Jezusa przez to że Jego boskość albo Jego prawdziwą e, ludz człowieczeństwo Mu się odbiera Rozbaramy, rozważamy te wiersze z wielką e, m, wdzięcznością i radością, że osoba Pana Jezusa, że On Jest jednym z ojcem, że jest pełny, że z Bogiem, tak jak ojcem, ale jako syn, ale jest też synem. I w synu widzimy ojca, i że te, te relacje, te relacje miłości, one istnieją między nimi. I to możemy teraz rozważać i w całej bojaźni i radości, jeśli Pan Jezus mówi: „Mój ojciec”. Myślę, że to jest coś szczególnego. Jesteśmy w takim bliskim społecz społeczności z Bogiem, przywiedzielni do tego, ale czy my moglibyśmy tak powiedzieć? Bóg jest naszym Ojcem, ale to wyrażenie mój Ojciec, to, to wewnętrzne społeczność, Syn z Ojcem, to jest coś innego odczuwamy rzeczywiście, że w tym wierszu 19 jest ta głębokość, której nie jesteśmy w stanie zgłębić. Druga część tego wiersza wydaje się, że jest takim powtórzeniem tego, co wcześniej było powiedziane, ale różnicą jest taka, że Pan Jezus uzupełnia W ten sam sposób. I ta myśl, że sposób w jaki Pan Jezus działał jest w pełni, zgodna, w pełni zgodny ze sposobem w jaki Ojciec chciał. Jeszcze raz pomyślmy o tym cudzie, który Pan Jezus uczynił, by tego sparaliżowanego uzdrowić, gdzie jest okazanie Bożej łaski. To chciał też Ojciec, ale sposób, w jaki to Pan uczynił, że On to uczynił w sabbat, wszystko było w pełnej zgodności z Ojcem, dokładnie tak, jak ojciec, ojciec by dokładnie tak samo to uczynił. Mówiliśmy, że Bóg działał w starotestamentowych w ich czasach. Tak, on działał. I teraz mamy to szczególne działanie Boże przez swojego Syna. I to działanie jest w jego całej sposobie. Wzniosłe to, co też Bóg wcześniej czynił. I wtedy rozumiemy, jeśli będziemy czytali dalej, że Ojciec miłuje Syna. Wtedy widzimy coś, że ten sposób, w jaki Pan jako syn tutaj na tej ziemi działał i służył jest to sposób w jaki jakie miały pokazywało czy wywoływało tą e, tą skłonność ojca do syna co zawiera tą myśl w przedmiocie w, e, W, tym, w, tej, w tej osobie jest coś, co jest godne miłości i to właśnie widzimy tutaj, że ojciec w synu coś widział, tą doskonałość, tą piękność, którą, którą on cenił i która doprowadziła do tej wypowiedzi, że ojciec miłuje syna. Co nam też pokazuje, że Pan Jezus był po wszystkie czasy był świadomy tego, że Ojciec ma tą skłonność do Niego, jak gdyby tak to określić. On był tego świadomy, że Ojciec miłuje mnie. I to jest w połączeniu też z tą służbą, którą On czynił. I w tych dziełach, czynach, które On czynił, w tych wielkich dziełach, co też później w wierszu 20 będziemy czytali. Wtedy Jezus im odpowiedział 19 wiersz. Można by zapytać, coż on odpowiedział? też nie było postawione w ogóle pytanie stwierdzili oni wcześniej to cudowne zdanie mój ojciec działa i ja działam reakcja była taka że chcieli go zabić i tu potem jest ta odpowiedź i odpowiedział im Jezus cóż za łaskaczymy nie powiedzieliśmy by z nimi w ogóle to nie upada się mówić, to nie ma sensu. Nie Pan mówi do nich. Mówi te słowa jawnie. On nie skrywa się ze swoimi uczniami, bo to może jeszcze byśmy zrozumieli, teraz wam chcę coś powiedzieć, jeszcze coś więcej wyjaśnić o tych sprawach. ale odpowiedział Jezus, cóż za łaska właśnie druga część tego wieku 19. Nie jest dokładnie to samo co mówi co tutaj syn nie może czynić nic sam z siebie tylko to co widzi że czyni ojciec. To ma na myśli, że on nie czyni nic niezależnie od ojca. Przepraszam, teraz taki banalny przykład. Jest ojciec, który jest rzemieślnikiem. Jego wzrastające dziecko stoi przy nim i patrzy dokładnie, co ojciec czyni i dokładnie powtarza to samo, tylko jako obraz. Co czyni ojciec, ten syn w... robi to samo. To znaczy, co czyni syn, to czyni i ojciec. Ale następne zdanie... Co bowiem On czyni to i Syn czyni tak samo To znaczy, że wszystko, co Ojciec czyni To nie oznacza, że Syn nie czyni tego, czego Ojciec nie czyni Tylko On czyni wszystko, co Ojciec czyni Bez wyjątku To, co czyni Ojciec To czyni też i Syn Tak jak już to mówiliśmy w ten sam sposób dokładnie w ten sam sposób naturalnie dla mnie jest to naturalnie pytaniem co czyni ojciec co moglibyśmy jakie czynności byśmy mogli jakieś przykłady moglibyśmy podać W każdym razie jest to pełne tajemnicy. Wszystko co czynił Pan Jezus, czynił też i Ojciec, i skąd te słowa też. Tak długo jestem wśród Was i nie poznałeś mnie, kto widział mnie, widział Ojca. Pełna zgodność. Czy tą odpowiedź w wierszu 19 nie możemy widzieć jako kontynuacja tego, co czytaliśmy w wierszu 17? Mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. Potem mamy reakcję, osiemnasty wiersz, pełna nienawiści i dziewiętnasty wiersz, wtedy odpowiedział im Jezus, za prawdę, za prawdę opowiadam Wam, to jest, ja myślę, że to jest kontynuacja Tego, gdy on wchodzi tutaj w te szczegóły Jest to odpowiedź tego, co jest opisane w wierszu osiemnastym I to nie mogło przejść bez słowa To jest to wyjaśnienie co, co prawda nie jest tutaj powiedziane, co Żydzie wypowiedzieli, ale jeśli jest to napisane chcieli go prześladować, to było pierwsze, bo nie tylko łamał sabat, ale mówił, że Bóg jest jego ojcem, czyni się równym Bogi, to przecież oni to wyrazili i potem jest jasno napisane. I wtedy. Jezus im odpowiedział. Wtedy, czyli jest to nowa odpowiedź na te, na te oskarżenia, które zostały wyrażone w wierszu osiemnastym 18 wierszu. Osiemnasty 18 wiersz możemy widzieć jako podsumowanie, i teraz Pan odpowiada sam w wierszu dziewiętnastym. Pytanie Horsta. Jest, tyczy się z tym działaniem Ojca, bo jest to działanie Boże w łasce. I to pytanie było od samego początku ludzkości, i również tutaj jest w tym sadawce betesdy. Jeszcze jeden punkt chciałbym uzupełnić. Dziwimy się nad głębokością takich wierszy jak tutaj wiersz 19. I z jednej strony nie jest ważne też, aby takie wiersze jak ten. Że one są źle używane przed błędnych nauczycieli, który, u, którzy uważają albo chcą postawić taką tezę, chcą powiedzieć, że syn jest zawsze pod ojcem w godności i w wartości i to błędne twierdzenie prowadzi do następnych do jakichś kierunków, że Pan Jezus jako mogły być dopiero wtedy tym Synem Człowieczym i przed, nie mógł istnieć przed staniem się człowiekiem W każdym razie 18 wiersz 18 wiersz końcówka Że Bóg jest Jego Ojcem Czyniąc się równym Bogu To oznacza Że Pan Jezus mówi Że On jest Synem Bożym Dowodzi to Y, coś przeciwnego, że nie że on jest niż pod Bogiem stoi, tylko że jest równy Bogu nie dotyczy się to jakby ludzkich przemyśliwań, bo nie powiemy, że Salomon i Dawid stali pod Isajem czyli dziadkiem czy ojcem czyli byli to, to właśnie jest widoczne tutaj w tych wierszach, tak pięknie jest pokazane w wierszach 17 i 19, że tu jest ta społeczność. Społeczność w działaniu Syna i Ojca. I też zadziwiające jest, że w tej Ewangelii, gdzie Pan Jezus jest w swojej boskości przedstawiony, że On tutaj ciągle na nowo wskazuje, że On nie w żadnym momencie... Nie opuszcza e, tego miejsca, które on zajął jako człowiek. On stał się człowiekiem i on jest w, tym, w tej relacji jako człowiek do swojego Boga Ojca. Jednak mimo to podkreśla swoją boskość i stawia ją na pierwszym miejscu tutaj i tutaj jest ta społeczność między synem a ojcem czego Żydzi nie znali to było coś więc za dużo na ich myślenie ich myśli były zbyt małe od, albo oddalone od myśli ojca i syna ale Pan Jezus składa tutaj to świadectwo w swoim działaniu i w tej jednobrzmieniu co do tego, tych myśli Ojca. Czy powinniśmy w tych rzeczach, jeśli chodzi o tego odwiecznego Ojca i odwiecznego Syna, nie powinniśmy mówić o społeczności, ale o jedności. Jeśli mówimy o synu jako człowieku to w, i Bogu, to wtedy możemy mówić jako o społeczność, ale społeczność w mojej definicji to jest coś, że dwa różne indywidua są, które mają wspólny interes. Ale tutaj nie poszedłbym tak daleko, by powiedzieć, odważyć się powiedzieć, że jest że, że jeśli chodzi o Bóg, Ojciec i Bóg, Syn że to są dwa różne indywidua nie tak daleko im się nie posunął i mówić wtedy o społeczności o ojcu i synu ale o jedności ojca i syna która ma jedną egzystencję ale ma też praktyczny wydźwięk, ale jeśli chodzi o Pana, który stał się człowiekiem wtedy on ale mówi wiedziałem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz, to była ta społeczność jako syn i jako ten syn człowieczy i jako Bóg, ale pomiędzy Synem i Ojcem i Duchem jest jedność. To jest propozycja, który, która, którą mówię, byśmy tak to używali. Nie wiem, czy ja to źle widzę z umiłowaniem, ale... Co to są te osoby e, boskości, czy to są te osoby tym, na to, co, tak jak my to rozumiemy, to jest bardzo niebezpieczne e, wyrażenie. Osoba to jest indywiduum. Nie za zmienialna indywidualna. Osoba nie. A, co się, to, to jest jak, jak dowód osobisty się tyczy tylko jednej osoby. I jeśli chodzi o włoskość, to nie możemy o tym mówić tak, jest jeden Bóg. Nie wiem, czy powinniśmy to kontynuować, ale osoba oznacza tutaj nie to samo, jak w tej normalnej języku, który używamy. Wiem, że tak zawsze używamy tego, ale jeśli tak będziemy o tym mówić, to jest niebezpieczeństwo, że zobaczymy trzy różne indywidua, które tworzą jedność, bo mają wspólną społeczność, ale to jest błędna myśl. Jedność jest przez to, że to są trzy różne formy objawienia, mimo tego, że ojciec nigdy się nie objawi, nikt Boga nigdy nie widział. Ten jednorodzony syn, który jest na łonie ojca, ten go objawił. To nie są osoby w tym sensie jako indywidualne. To jest bardzo poważna sprawa Że ta, ten, ta jedność Boga Bóg, Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty Jest nietykalna, nienaruszalna Widzimy, że Bóg, czy Syn jako człowiek Objawił doskonale Boga Ale jako Syn był ciągle jedną z Bogiem Jako człowiek, jako ten poddany, pokorny oddany jako sługa Boży. On się objawił jako ten sługa Boży na tej ziemi. Jesteśmy nie tylko na tym świętym, ale i również na tym bardzo trudnym polu, gdzie naprawdę myślę, że ten temat e, wyjaś... obi... rozważyliśmy już dość dokładnie i nie ma niejasności. Mamy piękne myśli, ale na tym podłożu myślę, że powinniśmy dalej się usłuchać. Może jedno słowo jeszcze przed przerwą, co do tego, w tym sensie, jeśli mówimy widzieć i słyszeć, to nie powinniśmy o te ludzkie, e, ludzkie zmysły. zmysły. Tu widzimy tą cudowną jedność przedstawioną w każdej relacji Nie chodzi o to, że co ja widziałem u Ojca Że ja to zobaczyłem tak jak my to widzimy Z tymi ludzkimi organami Nie myślmy o tym tak Też żebyśmy nie dotarli do, nie, nie widzieli tego źle Jest taka jakaś grupa modalistów, którzy mówią, że Bóg się objawia w różnych formach i on się objawia, objawia jako te różne i to jest totalna błędna grupa i nauka. Jakaś osoba, Jana 10, gdzie Pan Jezus mówi: Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Ja przychodzę, aby czynić wolę Twoją. Psalm 40. Osoba ma wolę. Chcę, Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Osoba ma działanie, które może działać, co można przez to działanie można ją odróżnić. Jezus Chrystus stał się człowiekiem. On zmarł na krzyżu. Duch Święty i Ojciec nie stali się oni komu, nie stali się e, e, ludźmi. I oni też komunikowali się w. E, W wieczności w Jana 17 Umiłowałeś mnie przed założeniem świata Tu widzimy taką jakby Personalną różnicę Nie znam Między indywiduami Nie znam nikogo Każdy kto odrzuca tą jako Oj, Bóg Ojciec Bóg syn i Bóg Duch Święty. Myślę, że jesteśmy zgodni w tym wszystkim i to wiele bardziej zgodni niż to słyszymy z naszych wypowiedzi. Słowo było Bogiem i Słowo było u Boga Jana jeden. To, to jest najpierw widzieliśmy tą e, wieczność i potem każda to, e, tą personalność, identyfikację u Boga. I, i myślę, że to był punkt Arenta. To nie były niezależne osoby. Jeśli mówimy o osobach, to mamy, to jednak uważamy, że te osoby są od siebie niezależne. A tak, w Boż... jeśli chodzi o Boga, tak nie ma. I dlatego też to opisujemy jako trójjedyny Bóg, by pokazać, że to jest ta jedność, że jest jeden Bóg. To jest coś, czego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, co akceptujemy te osoby jako takie w cudzysłowie osoby, ale wiemy, że to jest ta cudowna i doskonała jedność. Są na koncie. Sam 148 w niemieckim, 138 w polskim. Pierwsza zwrotka i potem 100. 23 ostatnia zwrotka jak dobrze zrozumiałem